Witam na dzisiejszej Ewangelizacji. Temat dzisiejszej Ewangelizacji to jest Jezus czy Barabasz? Dlaczego musisz dokonać wyboru? I zaczniemy. Najpierw powierzymy ten czas w boku, pomodlimy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam okazję wspólnie się tutaj Zebrać, aby z Twojego słowa dowiadywać się, jaka jest droga zbawienia, aby też lepiej poznawać Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Jako pierwszy punkt jest pieśń, którą Państwo znajdą na końcu skryptu pieśń 176. Będziemy mieli akompaniament skrzypiec. Pierwszy fragment jest gramy sama muzyka, a potem się włączamy ze śpiewem. Pierwszą część dzisiejszego tematu będziemy y, analizowali z użyciem tego skryptu. Tutaj jest podany fragment biblijny, który Państwo mogą znaleźć w Nowym Testamencie. Jest podany y, dokładny adres, na przykład Ewangelia Mateusza 7.13 i strona y, w tym właśnie niebieskim Nowym Testamencie, gdzie można to miejsce znaleźć. Pierwsze z tych miejsc to jest miejsce z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział od 13 do 14 wersetu. Znajdujemy tutaj takie słowa: Chodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Te słowa powiedział Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus, jak wiemy, jest to Bóg objawiony w ciele. Jest to Bóg, który od zawsze istniał i w pewnym momencie yy, Mówiąc takimi ludzkimi słowami, bo y, działo się to w wieczności, y, w bóstwie została podjęta decyzja, że Pan Jezus Chrystus zejdzie na ziemię i stanie się człowiekiem po to, żeby umrzeć na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi, którzy w Niego wierzą. Żeby było możliwe pojednanie Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. To nie ludzie pierwsi umiłowali Boga, lecz Bóg nas jako pierwszy umiłował i z tej miłości zesłał właśnie swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, aby umarł w nasze miejsce, stając się naszym zastępcą. Bo każdy z nas na własną drogę zboczył, każdy z nas na drogę grzechu, wkroczył, wszedł w ni na nią z własnej woli i ta droga prowadzi na zatracenie. Tą drogą każdy z nas od w zasadzie pierwszego grzechu cały czas idzie. Pierwszy grzech potwierdza w naszym życiu, że jesteśmy po prostu grzesznikami, tak samo jak Pierwsze morderstwo potwierdza, że człowiek jest mordercą. Pierwsza kradzież potwierdza, że dany człowiek jest złodziejem. Tak pierwszy grzech potwierdza, że dany człowiek jest grzesznikiem. I Pan Jezus jest właśnie tutaj autorem tych słów zachęty. Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama. I... Przestronna albo inaczej szeroka droga, która prowadzi na zatracenie albo na zagładę. Chodzi o drogę do piekła, bo niestety człowiek, który ma choć jeden nieprzebaczony grzech, nie może stanąć przed Bogiem. Człowiek, na którym jest choć jeden grzech, nie może stanąć przed Bogiem, który jest święty. Sprawiedliwy i nie zna grzechu. W Grzech jest całkowicie nie do zaakceptowania przez Boga. Dlatego jeżeli choć jeden grzech na kimś by pozostał, to nie ma innego miejsca w wieczności dla takiej osoby, jak właśnie jezioro ognia i siarki, nazywane popularnie piekłem. Jezioro ognia i siarki, w którym... Człowiek, który tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Nie ma drogi wyjścia z piekła, gdy się ktoś już tam znajdzie. I to miejsce jest straszliwe, dlatego że ono nie zostało w ogóle przygotowane dla człowieka. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, mamy wyraźnie powiedziane, że to jest ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Ale niestety, ludzie, którzy są niepojednani z Bogiem, ludzie, którzy są dalej z grzechem swoim, ci ludzie, jeśli spotka ich fizyczna śmierć, zanim pojednają się z Bogiem, to po śmierci fizycznej już nie ma żadnego działania, żadnej możliwości uregulowania sprawy z Bogiem. I taki człowiek, jeśli z grzechem na sobie trafi na sąd Boży, to idzie na wieczną zagładę, do jeziora ognistego, do piekła. I niestety to, co było w Bożym zamyśle, w ogóle nieprzygotowane dla człowieka zostało wybrane przez tak wielu, że zrobiła się z tego szeroka droga i szeroka brama. Bardzo wielu ludzi tą szeroką drogą idzie. I droga jest przez nich szeroko wydeptana. Oni idą na zagładę. Każdy, kto nie pojednał się z Panem Jezusem Chrystusem, idzie tą szeroką drogą której koniec jest w płomieniach ognia. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. Wiemy z Ewangelii Jana, że Pan Jezus Chrystus siebie samego nazwał drogą. Powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Pan Jezus jest jedynym, przez którego można dostać się do Boga. Pan Jezus jest jedyną drogą do Boga. I niestety tak mało osób korzysta z tej drogi, że tutaj w tym fragmencie Pan Jezus drogą, która prowadzi do życia, określa drogę wąską i bramę, która prowadzi do życia określa bramą ciasną. I to jest właśnie niestety dlatego tak, bo mało jest takich, którzy ją znajdują. Mało jest takich, którzy ją wybierają. Większość wybiera pozostawanie na szerokiej drodze. Większość nie jest zainteresowana ciasną bramą i wąską drogą odrzucają Pana Jezusa Chrystusa jako jedyne możliwe lekarstwo na ich grzech, jako jedynego lekarza nad lekarzem. I z tego miejsca jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus Chrystus troszczy się o nas. On zachęca, wchodźcie przez ciasną bramę. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do pojednania z Bogiem, aby wszyscy przyszli do upamiętania, aby każdy przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, aby każdy miał już dzisiaj pewność życia wiecznego, bo już dzisiaj możesz być pewny, że jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, to już dziś jeśli by Cię nawet spotkała śmierć, to trafisz do nieba w obecność Bożą. Trafisz do raju, będąc na zawsze dobownikiem Boga. I to jest tak pewne, jak pewne jest to, że Pan Jezus Chrystus nigdy nie kłamie. A On nigdy nie kłamie. On zawsze mówił prawdę. Kolejny fragment, który weźmiemy pod uwagę też jest z Ewangelii Mateusza też z tego siódmego rozdziału trochę dalej od 24 do 27 wersetu każdego więc kto słucha tych słów moich i wypełnia je przyrównam do człowieka mądrego który zbudował swój dom na skalę i spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych słów moich, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego,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 I tak mocno jest pewien, że nie ma trzeciej możliwości, że zaczyna ten fragment swojej wypowiedzi od słowa każdego. Więc mamy dwie grupy: każdy, kto słucha i wypełnia, a druga grupa każdy, kto słucha, a nie wypełnia. Co jest wolą Bożą? Wolą Bożą jest wierzyć w Tego, którego Bóg posłał. Tak mówi nam Ewangelia Jana szósty rozdział. Wolą Bożą jest wierzyć w Tego, którego On posłał. I jeśli wypełniamy wolę Bożą, to wierzymy temu, którego Bóg posłał. A Bóg posłał Pana Jezusa Chrystusa. I warto ufać Jezusowi Bo tylko On jest godzien wiary Tylko On z, z wszystkich ludzi Nigdy nie zawiódł On będąc Bogiem stał się człowiekiem I wśród ludzi tylko On jest najpiękniejszy Nawet psalm mówi Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi Nie da się porównać go z nikim. Drugim, co do mądrości człowiekiem zaraz po Panu Jezusie był król Salomon. I tenże król niestety choć był bardzo mądry to czytamy, że wszystkie zalecenia jakie dotyczyły króla ten król złamał miał wiele żon, sprowadzał konie z Egiptu i zaczął też uprawiać bałwochwalstwo. Choć było to całkowicie nie do pomyślenia, bo Bóg osobiście mu się dwukrotnie ukazał, a mimo to zawiódł. I każdy z nas ma swoją historię w relacjach z Bogiem. Każdy z nas, gdy patrzy na swoje życie, doskonale potrafi nazwać momenty swojego życia, w których wie, że to musiał tutaj zadziałać Bóg. Mówimy popularnie, że palec Boży w tym był. Że było to działanie, którego nie da się wytłumaczyć inaczej niż Boży, Sposób zadziałania w naszym życiu. Dokładnie tak samo jesteśmy odpowiedzialni jak Salomon. I jeśli każdy z nas popatrzy na swoje życie, to doskonale widzi, że nawet jeśli są dobre chwile w naszym życiu, to są też ciemne momenty, które nas potępiają, a wystarczy jeden taki potępiający zarzut na sądzie Bożym. Wystarczy, że jest to jeden mały lisek, mały niewybaczony grzech, a już jest się splamionym i niegodnym, żeby być w obecności świętego Boga. Dlatego jeśli nie jesteś skryty w Chrystusie, jeśli nie jest tobie przypisana Chrystusowa Sprawiedliwość, to trafisz na wieczną zagładę. Jak taką Sprawiedliwość Bożą mieć na sobie? To jest przez Słowo Boże jednoznacznie pokazane. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz uratowany. Jest to bardzo proste. Jest to tak proste, że nawet niektórzy się o to obrażają, gdyż jest zbyt proste, jeśli patrzą na to z ludzkiego punktu widzenia. W czasach, kiedy Izrael był najeżdżany przez królów syryjskich, był pewien żołnierz syryjski, bardzo wysokiego szczebla. Można by go nazwać generałem, używając dzisiejszego nazewnictwa. W tamtym czasie istniało coś takiego jak niewolnictwo. Było ono normalną formą, która dzisiaj na świecie jest bardzo słusznie potępiana. Ale w tamtym czasie było to normą. I ten generał w czasie, gdy Wrócił z pewnej wyprawy przeciwko Izraelowi Z Izraela miał jedną z niewolnic I ta niewolnica była w jego domu Któregoś dnia okazało się, że ten wspaniały generał zachorował na trąd Trąd pokrył jego ciało To jest choroba bardzo poważna w tamtym czasie całkowicie nieuleczalna, prawdopodobnie dziś też powodująca bardzo wielkie kłopoty. I okazało się, że ten generał usłyszał od tej swojej niewolnicy, że w Izraelu jest prorok, który może go uzdrowić. Więc posłał pisma, przez swojego króla do króla izraelskiego żeby został uzdrowiony przez tego proroka tak się zdarzyło w wyniku tej korespondencji że ten generał trafił przed oblicze yy, tego proroka a dokładnie nawet nie trafił tylko trafił przed oblicze jego służącego który miał przekazane aby się siedem razy obmył w Jordanie, a jego skóra stanie się czysta jak niemowlęca. Ten generał obraził się na to. Obraził się dlatego, że było to dla niego zupełnie nie do pomyślenia. Powiedział, czyż w naszym kraju, w Syrii, nie ma dużo więcej Lepszych rzek niż ta rzeka, którą tutaj ten prorok dał do obmycia, i rozgniewany wracał do swojego kraju. Ale pewien niewolnik, który był w jego orszaku, powiedział mu: Panie albo Ojcze, czy gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, to czy tego byś nie wykonał? to czy tym bardziej nie powinieneś wykonać tego, co jest takie proste? I ten generał wszedł do Jordanu, obmył się i faktycznie jego skóra stała się czysta. I podobnie jest z nami. Jeśli uwierzymy w proste Słowo Boże, które mówi, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli zrozumiemy, że my jesteśmy grzeszni, a Bóg jest święty i że tylko przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa jest możliwe naszych grzechów przebaczenie, to w ten bardzo prosty sposób. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest tak proste, że aż dla kogoś, kto nie chce tego przyjąć, jest to po prostu zwyczajnie głupie. Tak świadczy apostoł Paweł w liście do Koryntian, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Lecz dla nas, którzy dostępujemy, zbawienia jest mądrością Bożą i mocą Bożą. Dlatego... Jest to bardzo podobne do tego, z czego doświadczył ten generał. Ten wielki człowiek, który zaufał najpierw swoim możliwościom, dostał nauczkę, bo zobaczył, że jego wielkie możliwości nic nie pomogły, choroba nie ustępowała, a potem głupie zwiastowanie tego służącego proroka przyniosło lekarstwo. Obmyj się w Jordanie. Obmył się i został uleczony. To jest bardzo, bardzo obraźliwe dla dumy człowieka. Bo człowiek jest dumny z tych nielicznych, dobrych uczynków, które uda mu się spełnić. Mimo, że jesteśmy... Otoczeni przez różnego rodzaju złe wpływy, mimo że sami mamy bardzo duże chęci do popełniania zła, mimo tej całej ciemności zdarza się zrobić coś, co nie jest grzechem. I to napawa nas wielką dumą. Tak dużą, że zapominamy, że jednak większość naszego czasu to jest jednak czynienie zła. A wystarczy jeden grzech, żeby mieć zamknięty wstęp do nieba, bo Bóg jest święty i nie toleruje żadnego grzechu. Więc jeśli nie będziemy przeobleczeni w sprawiedliwość Chrystusa, to wtedy nie mamy żadnych szans, żeby dostać się do nieba. I tak jak mówiliśmy już, wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Kto ma Syna, ma życie wieczne. Więc jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, w tym momencie dzieje się bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą możemy tu wymienić, jest narodzenie na nowo. Czyli Bóg... Zradza taką osobę, dając jej nowe życie. Taki człowiek ma już nową naturę. Nie ma starej natury. Zaczyna w nim mieszkać Duch Święty, czyli sam Bóg czyni z takiego człowieka świątynię. Także, co odnosi się właśnie do tej sprawiedliwości Chrystusa, Takiemu człowiekowi jest przypisana sprawiedliwość Chrystusa. Czyli Bóg patrzy na takiego człowieka, jak na samego Chrystusa Jezusa. Cała sprawiedliwość Chrystusa jest przypisana temu grzesznikowi, pojednanemu z Bogiem. A wszystkie grzechy tego grzesznika są włożone na Pana Jezusa Chrystusa, gdy wisiał na krzyżu w tych trzech godzinach ciemności w czasie ukrzyżowania. Jest to tak zwana sytuacja podwójnego przypisania, czyli nam jest przypisana sprawiedliwość Chrystusa, a Chrystusowi jest przypisana nasza grzeszność. W czasie, gdy wisiał na krzyżu w trzech godzinach ciemności. Dlaczego mówię w trzech godzinach ciemności? Jeśli spojrzymy na fragment Ewangelii opisujący okrzyżowanie, to ukrzyżowanie trwało około sześciu godzin. Przez pierwsze trzy godziny jeszcze było w miarę jasno. Choć oczywiście ciemność była w sercach ludzi, którzy Pana Jezusa na krzyż przywiedli. Ale później... Fizyczna ciemność oblekła całą ziemię na trzy godziny. I to są właśnie te trzy godziny ciemności, o których wspomniałem, w czasie których nasze grzechy zostały włożone na Pana Jezusa Chrystusa. Grzechy wszystkich wierzących w Pana Jezusa zostały na Niego włożone. I tutaj widzimy w tym fragmencie, że są dwa rodzaje sposobów budowania. Jeden, gdy jest założony na skalę. Drugi, gdy jest założony na piasku. Jeśli twoje życie będzie założone na wierze w Pana Jezusa, to będzie założone na skalę. Zresztą Pismo Święte nazywa Pana Jezusa również skałą, bo możesz na nim w pełni polegać. On cię nigdy nie zawiedzie. Natomiast jeśli nie budujesz na Panu Jezusie, to budujesz na piasku i w dniu sądu wszystko, co robiłeś, zawali się. A upadek będzie wtedy wielki. Kolejne miejsce to jest Ewangelii Mateusza, 27 rozdział. Strona 45. w tym Nowym Testamencie. I tutaj mamy już sytuację związaną z dzisiejszym tytułem. Najpierw przedstawiłem osobę Pana Jezusa, dlatego że właśnie będzie kwestia wyboru Barabasz, czy Jezus. Jezus jest święty i sprawiedliwy. Każdy, kto go zna, nawet jego wrogowie musieli to przyznać, że on jest niewinny i bez winy. Barabasz z kolei to jest tłumaczenie syn swojego ojca. Tak znaczy jego imię. I obrazowo to jest każdy z nas. Każdy z nas jest tego typu osobnikiem. Jest zbójcą, gwałtownikiem i zasługuje na ukrzyżowanie. W ogóle nie było kwestii, czy Barabasz zasługuje na ukrzyżowanie. W ogóle nie ma kwestii, czy ty zasługujesz na wieczne potępienie. Tak, zasługujesz na wieczne potępienie. Tak, ja zasługuję na wieczne potępienie. Barabasz zasługiwał na ukrzyżowanie. I kwestia tutaj pojawiająca się jest związana z niesprawiedliwością. Czy tego świętego człowieka, Jezusa Chrystusa, którego... Wskazano niesłusznie na ukrzyżowanie, należy ukrzyżować. Czytam od 15 wersetu. A na święto namiestnik miał zwyczaj wypuszczać ludowi jednego więźnia, tego, którego chcieli. Trzymano zaś w tym czasie osławionego więźnia zwanego Barabasz, gdy więc się zebrali, zapytał ich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza, czy Jezusa, zwanego Chrystusem? Przecież to pytanie jest całkowicie pozbawione sensu. Wiadomo, że należy wypuścić Jezusa Chrystusa, który w ogóle nie powinien był być aresztowany. Barabasz z kolei słusznie odebrałby swoją karę na krzyżu. Tak samo jest z tobą i ze mną. Nie byłoby żadnej szkody dla sprawiedliwości, gdyby każdy z nas trafił na wieki do jeziora ognia i siarki. Sprawiedliwość się tego domaga, aby każdy grzech został osądzony, a każdy grzech, który popełniliśmy, ciągnie każdego z nas z niemożliwą do powstrzymania siłą do piekła, do jeziora ognistego, na wieki. Natomiast łaska Boża, niezasłużona życzliwość Boga względem nas okazała się przez to, że darował swojego, swojego syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby za nasze grzechy umarł, jeśli w Niego wierzymy. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi Pismo. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Bóg ustami swoich apostołów. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. Niestety Piłat zdecydował się, że ten wybór oddeleguje na lud, zamiast samemu podjąć decyzję. Natomiast w twoim sercu powinieneś zrozumieć, że przed Bogiem wybór jest jasny. Możesz to po powiedzieć Bogu. Boże, ja doskonale rozumiem, że moje miejsce jest w piekle. Że Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, nie musiał umierać, bo On był święty i sprawiedliwy. On grzechu nie znał. To ja powinienem trafić był do piekła. Ale skoro tą ofiarę Twojego Syna, swojego umiłowanego z doskonałego baranka Bożego złożyłeś to jeszcze większym bluźnierstwem jest teraz pogardzić tą Bożą miłością jeszcze większym grzechem byłoby odrzucenie tego, że Bóg podarował swojego Syna nie bądź jak Piłat nie uczyń tego błędu że pozwolisz decydować innym o Twojej wieczności. Skoro Bóg podarował w swoim synu życie wieczne, to podejmij tą decyzję, że przy tej całej wiedzy będziesz budował na skalę, a nie na piasku, że pójdziesz wąską drogą, a nie szeroką, że pójdziesz do życia, a nie na zagładę. Kolejny fragment to jest fragment również z 27 rozdziału Mateusza od 20 wersetu. Tymczasem naczelni, kapłani i starsi namówili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a domagały się stracenia Jezusa. Namiestnik zapytał ich Którego z tych dwóch chcecie, abym wam wypuścił? A oni odpowiedzieli Barabasza Piłat zapytał ich Cóż więc mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? Odpowiedzieli mu wszyscy Niech będzie ukrzyżowany Namiestnik zaś zapytał Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali Niech będzie ukrzyżowany Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga Ale przeciwnie Zamieszanie staje się większe Wziął wodę i umył ręce Przed tłumem mówiąc Nie jestem winny tego sprawiedliwego To wasza sprawa a cały lud odpowiedział, krew Jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Widzimy tutaj człowieka, który myślał, że jest trzecia droga. Piłata. Piłat myślał, że może się powstrzymać od wyboru. Że może ten wybór przekazać Motłochowi. Umył ręce. Być może ktoś z nas tu na sali łudzi się, że jest neutralny grunt. Że owszem, może sobie nie odrzucać Jezusa, ale może nie wybierać Barabasza że owszem, może nie przyjąć Jezusa i być pośrodku. Ani na wąskiej drodze, ani na szerokiej. Nie ma takiego miejsca. Jeśli by takie miejsce było, to by oznaczało, że Jezus kłamał. W słowach, które czytaliśmy wcześniej, Każdego, kto słucha tych słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Każdego, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, przyrównam do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Są tylko dwie możliwości. Są tylko dwie grupy. Albo jesteś w grupie ludzi mądrych, którzy wybrali zbawienie przez Pana Jezusa Chrystusa, albo jesteś wśród ludzi, który los jest postanowiony w jeziorze ognia i siarki. Ratuj się z tego pokolenia złego i przewrotnego. Nie zwlekaj z tym. Piłat umywał ręce. I jest historyczny przekaz dotyczący ostatnich chwil Piłata. Został on zesłany po jego służbie w Izraelu na placówkę w Szwajcarii. I tam ci, którzy go znali, przekazali Przekaz historyczny, że wielokrotnie w ciągu dnia z wielkim krzykiem ze swojego domu wybiegał i zbiegał do pobliskiego jeziora myjąc ręce. Postradał zmysły. Jest to... Całkowicie niebezpieczne, jeśli myślisz, że możesz zostać na neutralnym gruncie. Nie możesz. Albo Jezus, albo Barabasz. Nie ma trzeciej drogi. Albo uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa i będziesz radował się chwałą nieba na wieki, albo odrzucisz Chrystusa. I na wieki będziesz w jeziorze ognia i siarki. Zapraszam, jeśli ktoś jeszcze ma coś w Tak To możemy się zastanawiać, jak można w ogóle te dwie osoby ze sobą porównać. Barabasz i Jezus. Jak można... Mordercę postawić obok Zbawiciela. Ale jednak właśnie ludzie dzisiaj tak umią to zrobić. I wtedy też. I to jest bardzo smutna rzecz, że ten, który przyszedł z nieba ratować ludzi, został postawiony na równo z tym, który, który wcześniej zamordował kogoś i przez to został wrzucony oczywiście z innymi do więzienia i tam oczekiwał na sąd. Oczywiście tutaj arcykapłani i nauczeni w piśmie wybrali dobry środek, który im podsunął e, Piłat do tego, aby właśnie tak zrobić. I słyszeliśmy już o tych dwóch drogach, o tych dwóch domach. Jeszcze jest dwóch ludzi, którzy weszło do świątyni. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stał w świątyni i modlił się do Boga i mówił Boże, nie jestem najgorszy nie płacę dziesięcinę całego mojego majątku i tak dalej i też i wskazał na tego, który stał dalej na celnika i nie jestem też jak ten celnik a celnik stał nawet nie śmiał głowy podnieść do góry i tak się do Boga modlił Boże, bądź miłości w i Pan Jezus o tym człowieku, właśnie o celniku powiedział, ten poszedł do domu usprawiedliwiony a tamten nie znowu mamy dwóch ludzi wracając do Barabasza ten człowiek został uwolniony co Boże nam nie relacjonuje, co z nim się stało ale możemy sobie go wyobrazić jak to? uwolniony? przecież miałem być ukrzyżowany dwóch jego kolegów poszło razem z Panem Jezusem na krzyż jeden był ukrzyżowany po jednej stronie Pana Jezusa a drugi po drugiej stronie i tych dwóch kolegów Barabasza został ukrzyżowany a Barabasz? czy ten człowiek nic nie zrobił ze sobą? może jednak poszedł na Golgotę może jednak zobaczył kto to jest ten człowiek, który w jego miejsce został ukrzyżowany sobie pomyślał tego po lewej znam tego po prawej znam, bo to moi kumple ale ten w środku Chciałem, żebyście wy też sobie wyobrazili i też zaszli na Golgotę w swoim sercu i właśnie zastanowili się nad tym. Tego po lewej znam. Tego po prawej też znam. A ten w środku? Kto to jest ten w środku? Czy żeście już wybrali Jezusa, który za nas zmarł na krzyżu? Zamiast Barabasza. Zamiast mnie. Barabasz jest wolny. Ale do czego? Żeby grzeszyć. Czy dalej mam grzeszyć? Czy dalej mam chodzić, jak mi się podoba w moim życiu? Czy nie mam przyjść pod krzyż i wyznać swoje grzechy, żeby Pan Jezus za nie, możemy powiedzieć, który On za nie złożył swoje życie? Jeżeli nie, nie dokonam tego wyboru tu na tej ziemi, to jak żeśmy już słyszeli wcześniej, to jeżeli tego nie zrobię tu i teraz, jeżeli nie zrobię tego dzisiaj, to może tak się zdarzyć, że jutro znajdę się w piekle. Kiedyś była taka audycja w Szwajcarii i pewien człowiek przez radio miał taką audycję i powiedział Mam Wam coś ważnego do powiedzenia. Tak mówił przez radio. Że może się tak zdarzyć, że dzisiaj spokojnie położycie się spać, a jutro obudzicie się w piekle. I bardzo wielki, może widzieć, szum powstał ze względu na to zwiastowanie we wszystkich radiach i gazetach, Szwajca nie Szwajca, tylko Szwecji, przepraszam, przepraszam w Szwecji to było. Jak to możliwe w dzisiejszych czasach mówić takie rzeczy, że ktoś może się zdalić w piekle? Ale kochani, i poproszono tego człowieka o wyjaśnienie i on znowu zasiadł przed radiem i powiedział to samo. Możecie się dzisiaj spokojnie położyć spać, a jutro obudzicie się w piekle. Taka jest, kochani, prawda. I tak samo właśnie jest z tymi ludźmi, którzy wybierają drogę bez Jezusa. Którzy myślą, że mogą sobie grzeszyć woli. Barabasz poszedł w świat. Nic Słowo Boże na ten temat nie mówi, aby on wybrał Jezusa. Aby przyszedł do Jezusa. On po prostu poszedł swoją drogą dalej grzeszyć. Uwolniony człowiek. Darowane życie. Za chwilę byłby po prostu ukrzyżowany. A mimo to nie zrobił tego. I tak wielu dzisiaj ludzi jest takich, którzy właśnie nie dokonują wyboru. Oczywiście wybrali Barabasza, i najgorsze jest to w tym, że idą za nim. I dzisiaj ludzie zastanawiają się, dlaczego te wojny, morderstwa, choroby i tak dalej. A ja Wam chcę powiedzieć: ludzie wybrali Barabasza a Bóg jest sprawiedliwy i nierychliwy, ale dotrzymuje słowa w tej sprawie. Dotrzymuje słowa, kochani. Skoro ludzie wybrali Barabasza i ktoś z Was może pomyśli, ja nie wybierałem. A chcę Wam powiedzieć, że ci ludzie, którzy tam byli w Jerozolimie, to to byli ludzie religijni, to byli ludzie polityczni i to byli ludzie z nauki. Żydzi, Grecy i Rzymianie. Trzy grupy ludzi, którzy dzisiaj tak samo mamy. Tak samo mamy dzisiaj prostych ludzi, którzy tam byli. Mamy no. naukowców i nauczycieli i wszystkich po kolei. I mamy polityków. I mamy oczywiście też i wojsko i, i tak dalej. I ci wszyscy ludzie tam wtedy w Jerozolimie wybrali Barabasza, Jezusa kazali ukrzyżować. Ale my mamy od Boga daną wolną wolę i nie chcielibyśmy postąpić tak agoni, skoro ludzie wybrali mordercę, i dzisiaj na świecie mamy bardzo źle ze względu na to, że Bóg, tak jak już powiedziałem wcześniej, dotrzymuje słowa. Jeżeli ktoś nie chce przyjąć Zbawiciela, który jest cały czas może być odrzucany, Cały czas jest pogardzane nim. Jego słowo po prostu mają, wielu ludzi ma dzisiaj w doma, Ale czy czyta z tego słowa i karmi się? Chodzicie do sklepu kupywać chleb. Tak. Każdy idzie kupić chleb. Niektórym jest może przynoszony. Ja mam tak dobrze, że ktoś mi przywozi chleb nawet. Zobaczmy, jak mamy dobrze. Ale czy ktoś z Was czyta z tego słowa? I dowiaduję się, że ten Jezus właśnie za mnie został krzyżowany, Za mnie On wydał swoje własne życie. On za mnie przyszedł z nieba na ziemię, aby mnie właśnie uratować. I to jest dla mnie wielką radością, kochani, że moim zbawicielem jest Jezus Chrystus. Życzę wam tego, abyście też to mieli. Mieli tą całkowitą pewność że ten Jezus, który zmarł dwa tysiące lat temu na krzyżu na Golgocie jest Waszym Zbawicielem. To był najbardziej niesprawiedliwy proces w dziejach tego świata. O szóstej rano już byli na tym kamiennym bruku, czyli gabacie, jak czytamy w Ewangelii Jana. O godzinie dziewiątej już Pan Jezus był ukrzyżowany. O godzinie dwunastej, mimo tego, że to było południe, ciemność zaległa całą ziemię, więc to było coś nadzwyczajnego, a to nie było żadne zaćmienie słońca które można by obliczyć wstecz, nie wydarzyło się tego dnia. Coś, co było cykliczne w astronomii, to było specjalne wydarzenie od Boga i o 15.00 Chrystus zmarł. To było najbardziej przerażające 6 godzin w dziejach tego świata. Najgorszy człowiek, reprezentant nas wszystkich, został zestawiony z tym najlepszym, jaki chodził po tej ziemi. Jezus Chrystus, Syn Boga. Ten, który żył od zawsze, stał się człowiekiem. Został zestawiony z tym najgorszym człowiekiem. I jeszcze i możemy to sobie tak wyobrazić, że ten Piłat staje i mówi no. Kogo chcecie wybrać? Tego? No i teraz fantazjuję, uzdrawiał, otwierał oczy ślepych, otwierał uszy głuchych, pocieszał, skrzeszał, karmił, chodził po wodzie i tak dalej. Ten cudzołożnik, złodziej, bluźnierca, kłamca, morderca, kogo wybieracie? Tego czy tego? Wydaje się, no, tak absurdalne pytanie, ale widzimy tłum ludzi, który krzyczał e, Barabasza. Czyli tego uwolni, bo była amnestia z okazji święta, a dzisiaj też tak zdarza się gdzieś tam, że prezydent z okazji czegoś e, uwalnia e, ludzi z więzienia. I widzimy tutaj e, tu jest napisane Arcykapłani i starsi nakłonili lud aby prosili o Barabasza. Czyli widzimy ludzie, którzy byli ubrani w szczególny sposób, którzy e, byli wykształceni e, w Biblii, w Piśmie Starego Testamentu, którzy byli nauczy nauczycielami teologii, ci namówili lud. E, w ogóle nie, nie widząc tego kim jest ten, o którego osądzają. Dzisiaj niestety też jest podobnie. Ci, którzy są szczególnie ubrani i szczególnie wykształceni nie wskazują jaka jest droga do nieba. Pan Jezus sam powiedział ślepi przewodnicy ślepy. Jest to też ciekawe, że ten Barabasz to tak jakby stał się tak dosłownie rzecz biorąc, pierwszym, za którego Chrystus umarł. I tak znowu sobie to wyobrażam. E, Piłat mówi, wypuścić Barabasza. No i ktoś idzie, otwiera drzwi, e, Barabasz wychodzi. E, nic nie czytamy, żeby powiedział, dzięki, Tobie to zawdzięczam. Ani słowa o nim więcej nie czytamy. Zniknął, nie ma człowieka ale jeśli to słyszeliśmy, to ten Barabasz mówi o nas samych. Dlatego, że oczywiście możemy powiedzieć, no ale ja nie jestem cudzołóżnikiem. Ale Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, kto spojrzy i pragnie, już w swoim sercu popełni cudzołóstwo. Ktoś może powie, ale ja nikogo nie zamordowałem. Ale Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział, kto się gniewa, jest mordercą, pójdzie pod sąd. Bo morderstwo zaczyna się od niego. A więc ta odrobinka, ten zaczątek przez Boga jest uznawany już jako ten czyn. A więc mogę powiedzieć, byłem, czy jestem lepszy niż Barabasz, ale w oczach Boga jestem tak samo godzien potępienia. Dlatego jeśli tak jak ten Barabasz, po prostu wyjdę w ten świat to moja droga, tak jak słyszeliśmy będzie szeroka i ona na pewno prowadzi na zatracenie. Pamiętam, kiedy moja córka była mała i jej to narysowałem na kartce ten fragment, który akurat czytaliśmy, droga szeroka i wąska no i ta szeroka droga ludziki i na pewnym momencie się droga kończy ludzie wpadają i u niej leciały wtedy łzy i tak w ogóle mnie to przejęło, bo przecież tyle razy ten fragment czytałem. No i po prostu je to przeczytałem, narysowałem, ale na mnie to nie robiło takiego wrażenia. A moja córka płakała, łzy jej córkiem leciały. I myślę sobie, drodzy Państwo, że myśmy się trochę może przyzwyczaili do tego, że słyszymy różne historie biblijne, jest to literatura biblijna, ale tak naprawdę nie bierzemy tego do swego serca, że jest wieczne potępienie, że jest wieczna ciemność. Z drugiej strony, że jest cudowne zbawienie, że też jest ktoś, kto przyszedł tutaj na ten grzeszny świat, żeby ratować. Jeszcze coś na temat Piłata. On pozostał neutralny. Ale jak słyszeliśmy, to taka neutralność, która go doprowadziła do obłędu. Dzisiaj mówi się o agnostykach. Nie mówię, że Boga nie ma, ale też nie mówię, że On jest. Prawda, Jakie to eleganckie, takie kulturalne jest. Nie mam nic przeciwko żadnej religii. Ale to jest droga, która jest przeciwko Panu Jezusowi. Bo Pan Jezus powiedział, kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A więc nie można stać po prostu na pewien dystans nie jestem za, ani przeciw. Wstrzymuję się od głosu. W tym wypadku nie możemy wyjść z tej sali i wstrzymać się od głosu. My musimy się na nowo narodzić. Tak mówi Słowo Boże. Musimy się na nowo narodzić. I jeśli słyszeliśmy o tych kumplach Barabasza, to jeden z nich narodził się na nowo. I to jest opisane w Ewangelii Łukasza. Że ten człowiek właśnie przyznał swój grzech, że powiedział Jezus, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa i chwały, i otrzymał obietnicę: dziś będziesz ze mną w raju. I on tam jest. I dziś każdy, kto będzie miał taką samą wiarę jak ten bandzior, który wtedy uwierzył Pan Jezusowi w ciągu tych kilku godzin na krzyżu, to będzie miał tę samą obietnicę. Będzie w raju z Chrystusem. To jest tak jak wtedy, tak i dziś, tak samo ważne i aktualne i to Bóg dotrzymuje słowa. Dlatego jeśli dzisiaj słyszymy to jeszcze raz, to słowo Ewangelii, to nadzwyczajne poselstwo to właśnie w tym celu żeby pójść za Jezusem, bo Pan Jezus mówił do tych, którzy Go słuchali „Chodź za Mnie. Nie wystarczy słyszeć. Trzeba wstać, pójść za Nim. Teraz zaśpiewamy pieśń 178, podobny schemat, najpierw eunika instrumentalnie prowadzi, a potem słowa. 180 też podobnie najpierw Pełnika zagra, potem włączamy się po jak już Że lubią go, że ma szczęście, a to była Twoja miłość. Panie Jezu, ty też i prosimy Ciebie o to, daj tę łaskę, aby ta miłość, którą właśnie masz do nas, którą Twój ojciec ma do nas, nie była odrzucona, nie była bez odpowiedzi, tak żebyśmy odzajemnili się, uwierzyli w nią i właśnie uwierzyli w to zbawienie, w odpuszczenie grzechów i cieszyli się tym już teraz. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za tę obietnicę nieba dla wszystkich wierzących. Dziękujemy że tu małe za wszystkie nasze grzechy, bo inaczej to rzeczywiście my powinniśmy tam wisieć. Tak, bo zasługujemy jak ten barabasz na krzyż. Dziękujemy Tobie, że Ty z miłości tu przyszedłeś i też i ciągle, że to niebo jest otwarte. Prosimy Ciebie o wszystkich tutaj obecnych, aby nikt nie wrócił do swego domu, jak ten barawasz, bez poruszenia serca, bez, poku bez pokuty. Tak Twoje słowo mówi, że te tłumy, widząc tę ciemność w środku dnia, bijąc się w piersi, zawracały. Panie, prosimy Ciebie tak, żeby te serca nie pozostały nieczułe. Dziękujemy Tobie za to spotkanie, za to, że Ty sprawiasz, że to jest możliwe w tym zgiełku tego świata, kiedy się wszystko tak szybko zmienia i też myśli ludzi są tak bardzo zajęte tymi sprawami bieżącymi. Tak, prosimy Ciebie, żebyś Ty poruszał serca, żebyś Ty ratował żeby jeszcze ktokolwiek mógł być uratowany przed nadchodzącym dniem Bożym. Przyjmij od nas tę części chwały Amen. Amen. Amen. Serdecznie Państwu dziękuję za uczestnictwo, jeśli mają Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z tymi osobami, które tutaj mówiły, to będzie wtedy możliwość też porozmawiania.